Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 65 Za siundurą ziemia pokryta jest ślicznym lasem. Ciemne gąszcze, poważne, konarzyste dęby sprzyjają obrzędom czuwaskiej religii. Panuje tu uroczysta cisza i przepych zieloności. Uszliśmy trzy mile. Wieś Nier, w której mamy nocować, położoną jest na boku wielkiego traktu. Chaty rozrzucone są bez porządku w parowach i wądołach pokrytych przerzedzonym lasem. Chaty czuwaskie budowane są z belek w mały kwadrat, dachy z desek z daleko wystającymi okapami, pod którymi znajdują się ganki i drzwi, zwykle we wschodniej ścianie chaty umieszczone. Okienko małe w bliskości drzwi wyziera na dziedziniec. Nad chatkami wznoszą się rozłożyste lipy, grube i mchem osiwiałym okryte dęby białe ze spuszczonymi gałęziami brzozy jabłonie i grusze a w wąwozach świecą się liście olchowych gajów Drżą listeczki osiny i czernieje mnóstwo krzaków, co jako słabsze i młodsze pokolenie ścielą się do stóp sędziwym starcom, którzy pamiętają niejedną nawałnicę i widziały niejedno pokolenie czuwaskie bijące czołem przed ich rozłożystą i wspaniałą koroną. Tu i ówdzie w lesie widnieje polanka lub pulko uprawne zbożem, ozdobione ciężkimi i złotemi kłosami pszenicy. W innym miejscu na pochyłości wąwozu rosną krzaki jagodowe, malina czerwieńsza od ust młodej kobiety, wydęty agrest, porzeczki jak koraliki różańca na szypułkach wiszące, orzechy w twardej skorupie na pięknym krzaku leszczyny ciągną cienkie gałązki ku ziemi. Nad dziewanną zaś gwoździkami i macierzanką rozesłaną po pagórku unoszą się roje pszczół i motylów barwistych. Gdzie się zwrócisz? Wszędzie widok nowy, przypominający staroświecką swobodę wsi. Czuwasi idą z pola, jadą ze zbożem, a kilka czuwaszek wiedzione ciekawością konno podjechały ku nam, podobne do zastępu starożytnych amazonek. Podobieństwo było dlatego uderzające, że na piersiach błyszczały pierśniki jak tarcze, a cera ogorzała, wydatne rysy i męska zręczność w kierowaniu koniem dawały im wojowniczą postawę. Nawiasowo powiedzieć możemy, iż historycy umieszczają amazonki nad Wołgą, a fińskie plemie uważają za scytów Herodota. Oficer, pod którego komendę przeszliśmy, trzymał nas przeszło Trzy godziny na dworze, pojedynczo rewidować kazał każdego aresztanta, z największą więc ścisłością przetrząsali żołnierze tłumoczki, zapisywali rzeczy, jakie każdy posiadał, próbowali mocy kajdan i opatrywali ciało każdego, czy czasem pod pachą, pomiędzy palcami lub we włosach nie schował noża, igły, szydła, fajki lub innej zakazanej rzeczy. Mnie na ostatku w podobny sposób rewidowali, lecz notatek moich podróżnych zaszytych w szwy płaszcza i w podeszwy butów nie znaleźli. W Nierze nie ma więzienia etapowego – Umieścili więc nas w dwóch czuwaskich chatach, zbyt małych i ciasnych, ażeby mogły wygodnie pomieścić dwustu pięćdziesięciu ludzi. Ponieważ mnie ostatniego wpuścili do chaty, nie mogłem spodziewać się dobrego miejsca, lecz Jasiński, który przypadkiem znalazł się w tej samej chacie, łokciami rozparł się i zrobił mi wąziutkie miejsce pod piecem który z prawej strony drzwi trzecią część izby zajmował. Chaty czuwaszów są kurne, dym okrył czarną powłoką ściany i strop. Tapczany stały wokoło ścian, na brudnej zaś i nieumiecionej podłodze znajdowało się dużo pcheł i śmiecia, na których rad, nie rad musiałem się położyć. Wasi wynosząc się przed nami z izby zabrali z sobą i Irich, który w każdym domu znajduje się jako talizman ochraniający. Irich jest to kawał cyny przyczepiony do pęka jarzębinowych lub głogowych gałązek, który w domu stoi w kącie aż do chwili, w której liście zupełnie z niego spadną. Wtedy Irich wynoszą z uszanowaniem nad brzeg rzeki i rzucają wodę. Jeżeli jarzębina rośnie obok domu, wtedy na jednej z jej gałązek wieszają cynę, która broni całą chudobę od przystępu złego ducha. Tylu ludzi natłoczonych w jednej chacie zgęściło ogromnie jej atmosferę. Wielka parnota, gorąco i wszy zmusiły wszystkich w czasie snu do zrzucenia z siebie nawet koszul. Tak więc nadzy, dotykając ciała jeden drugiego, przespaliśmy noc całą. Ja pod piecem nie tylko cierpiałem od gorąca, brudu, wszy, ale i od pcheł. O świcie zaś, nie mogłem oczów otworzyć, bo na powiekach jakaś śmierdząca materia stwardła i zasklepiła je. Rozerwałem przecież powieki i spojrzałem na ciało. Największe obrzydzenie wstrząsnęło mną. Byłem bowiem całkiem opluty i zasypany popiołem. Nie czułem, jak aresztanci śpiący na tapczanie pluli na podłogę bez względu na to, iż ludzie na niej spali. Ci zaś, którzy w nocy palili fajki, dobywając z pieca węgli do zapalania, snuli popiół na moje ciało. W taki to sposób mści się najazd moskiewski na polskich patriotach. W taki sposób usiłuje w nich zniszczyć godność, złamać charakter i przysposobić na niewolnika. W chacie mało było wody, nie mogłem więc nawet twarzy dobrze umyć. Ledwo spłukałem popiół z siebie, a tu już wywołują partią na dziedziniec. Słyszę brzęk łańcuchów, które mi ręce na drogę krępują i widzę trwogę rekrutów, którzy, aby uniknąć krępowania, powciskali się i pochowali pod niskie tapczany. Aresztantów już zakuli i przyszła kolej na rekrutów. Szukają ich wszędzie. Nie ma. Nareszcie podoficer spostrzegł ich pod tapczanami. Udawali, że śpią. Zawołał żołnierzy, powyciągał ich stamtąd, wypoliczkował, poszturchał, pobił i skrępował ich razem z aresztantami. Mnie rzecz niezwykła kazał oficer tego dnia Prowadzić bez kajdan. Przed wschodem słońca wyszliśmy z nieru powiał świeży wietrzyk i przyniósł balsamy kwiatów na niewidzialnych skrzydłach. Odetchnąłem i poczułem, jak krew w płucach oczyściła się i żywiej zaczęła krążyć w arteriach i żyłach. Powoli Ciało moje jędrniało i duch oczyszczał się z wrażeń ucisku. Słońce zeszło, lecz nie widzimy go na horyzoncie, bo idziemy środkiem dębowego lasu. Patrzymy tylko na cudowny blask gorejących i przenikających liście dębowe promieni. Na smugi światła lejące się przez gałęzie i korony drzew, na ziemię porosłą trawami, i kwiatami i rumianą przejrzystość powietrza, która zawisła nad ziemią jakby blask duchowej rozkoszy. Cały dzień szliśmy przez ten wspaniały las. W kilku jego miejscach znajdują się pulka, a nad nimi brzęczą, śpiewają, szemrzą chmary owadów. Gdzie indziej na małej łączce stoją stogi siana, jak małe bałwochwalnie na wyspach oceanu. Każdy bowiem stuk ma formę wydętej kopuły i ułożony jest na podłodze opierającej się na niskich, czterech wbitych w ziemię palach. Widząc swobodnie krążących i pracujących czuwaszów, jakże wzdychałem, do wiejskiej swobody Tem droższej I pożądajszej Im trudniejsza jest niewola I trudniejszy powrót Do nieścieśnionego życia W końcu lasu Uczułem ogromne zemdlenie nóg I osłabienie W całym ciele Nie mogłem iść Muszkuły nabrzękły i zesztywniały Nie mogąc przejść Sto kroków musiałem zapłacić furmanowi znaczną liczbę kopiejek, ażeby mnie dowiózł do kilka wiorst odległego miasta. W tym miejscu na męża prowadzonego do Syberii razem z nami oczekiwała jego żona i starsza córka. Obie kobiety wyszły na jego spotkanie, partia zbliżała się, a resztant poznał żonę i córkę, wyszedł z szeregu pobrzękując kajdanami i zbliżył się do niewiast. Wtedy córka w kupieckim sarafanie z warkoczem puszczonym na plecy padła przed nim na ziemię i trzy razy uderzyła czołem. Potem objęła go za nogi obciążone kajdanami i płacząc ściskała nogi i dłoń Zbrodniczego ojca Rozczulił mnie widok tej sceny Miała ona w sobie wzniosłość, pokorę i dobroć staroświeckiego obyczaju Piękny jest zaiste widok dziecka nie nietracącego miłości do ojca Chociaż zbrodnią splamionego Kontrast zaś miasta składa się z mieszczan kupców i urzędników Moskali, a czuwasi stanowią niższą służebną klasę ludności. Czuwasi więc w ścisłym znaczeniu tego słowa nie mają swojej stolicy, a nie mają jej jeszcze i dlatego, że nie mają życia politycznego, naukowego i przemysłowego, które wymaga koncentracji Czuwasi nie mają własnej szlachty ani wykształceńszego od gminu duchowieństwa. Nie mają też stanu kupieckiego i urzędniczego. W ogóle cały naród składa się z jednego tkmiecego stanu, w którym nie ma ani jednej osoby, co by reprezentowała narodową inteligencją i zbierała w sobie jak po promieniach wszystkie tętna, Narodowego serca I pobudzała rodaków swoich Do postępu Nie mając narodowego szlachcica Kapłana i urzędnika Nie mają też narodowego Historyka, pieśniarza Filozofa, uczonego Nie mają patrioty Nie mogą więc mieć I narodowej stolicy Demokratycznie urządzone W jeden równy stan Społeczeństwo czuwaskie Pozbawione jest narodowej przyszłości, dlatego właśnie urządzenia, które z łona jego wyrugowało wszelkie żywioły, tarcia, myśli, a więc i życia. Równość zupełna, demokratyczna okazała się tu jako najsilniejsza podstawa i warunek ciemnoty i stagnacji i co za tym idzie despotycznego, a obcego panowania. Inne miasta, które nazywają się Czuwaskimi są Mamadysz i łaisz nad Kamą, a Tetiusze nad Wołgą. O osobliwościach Czeboksar mówić nie możemy, bośmy ich wiedzieć nie mogli, a zresztą i nie słyszeliśmy o żadnych zwiedzenia godnych budynkach lub pamiątkach.